Jeszcze dziewięćdziesiąt. Czy pałek, czy wyjebka? Siedzę wciąż na jeżytkich projektach. Nie odpierda łambojanek po całym mieście. Wolę być u siebie, wolę mieć jedno miejsce. Pośród ubogich kamienic jest jeżyckie serce. Tętno bije, cały skład żyje. Albo dolinuje, albo bawi należycie. I nieważne czy wierzycie, być prawdziwym, no to pokaż wszystkie dyskografie, niezgadne zgadnę. Zajadkę złapałeś wnorę wszedł na głębsze wody. Ubrałeś się w standardy mody, posłuchałeś, chciałeś swobody. No i słuchasz, hip HOP. Tylko czy słyszysz? O kurwa, kto to wie? Jeśli tego nie kumasz, to nie jesteś żadnym gościem. U jednych lamów u nas zwykły frajer. Na wschodzie, bananowiec, na jeżyckich projektach burżujska, są ugrzecznionych nojek. I nic się nie zmienia. Czy wschód, czy zachód, te same sprawy, różnica w sposobie mówienia Stereotypy? Nie pierdole się w szoplacę Więc kim się piątkować, a komu dupę skopać? Kogo kochać i szanować? Luta, luta, nasz cel tutaj Osiedlowe życie, ja przejazdem je poniucham Te same klimaty, co tutaj? Ławeczka, pajeczka, składy pod klatką, osiedlowy patrol U mnie monopol, vis-a-vis, -vis, wciąż otwarte ryje, czerwone drzwi O, oni żyją tak samo jak ja piję Z nimi zawsze bajer kręcę, położę parę groszy Z gredek i piąteczka w podzięce Prowersowany wyraz twarzy tej panience, nie pomoże już nikt Tolerancyjnych tendencji za nikt, za nikt Bez panik, tu windy się nie urywają, bo tu ich nawet nie ma Tak jak ławek, żeby przysiąść i nabić A ja wiem gdzie są hit miejsca, gdzie można się bawić Trójrzecze i jeżyce, znowu jestem i krzyczę Pozdrawiam kosmitów Pozdrawiam kamienicy, frustracja i furia Jak mod niszczenia twórcza, tak jak mieszanie się chemii Ja iglony w potrójnym świetle u kameya Studyjna zagrywka, na chwilę, że często bywam Że mam gdzie robić, luksus warunki nadrobić Straconego czasu moment trzeba Jak wymiona uliczna strona, rekusorska osłona, Nie Nieważne, że opóźniona, nic nie znaczy wyprzedzona Legenda poznasz na domiar tego mocu licznego słowa Siła ponadczasowa, jak sztuka Mikoła Anioła W danej chwili doceniona, nie zrobię doliny Ucha sobie nie utnę, choć czaleństwa zawsze wspólnie Zdołamy wykrzesać sporo Wciąż w za felietony się biorą Fala krytyki, środek oparcia w tym biorą Odnajdują, dupetrują, znaczy się samorealizują Stereotypy kształtują Główno wiedzą, a wciąż węszą za sensacją Z niczego zrobią temat, taki to kurecki zawód Nieważny żaden dylemat, tak nor w tym co robią Moralność to nieważne słowo, ha! I prawdę przekręcą, i lecą dalej A ty czytasz, wciąż przypierdalasz szalej Powoli można zwariować, albo tylko się uśmiać W tym biznesie wciąż się huśtasz I poprzeczka się podnosi To brzmi dobrze, ale kasa psuje wszystko Zatruwa, wiem, bo każdy o nią prosi Zrobiłeś kawał pracy, nie może być inaczej Za frajer nie warto, dla frajer nie warto Undergroundować kredytową kartą I nie pomyślałeś, że są inne rozwiązania Tak jak prawidłowe zachowania Możesz robić dla siebie, bez materialnych zachcianek wszystko, co wierzyłeś, na kasę zamienić chciałeś. Pod czy twórczych idei. Słychać szelest przeliczania. Do rana. Kasa kręci wszystkim. Zastanów się. Nie wszystko jest na sprzedaż. Jeśli tego nie zauważyłeś, to niebawem przegrasz. Ha! Są rzeczy i wartości, na które nie ma ceny. Więc chowaj za wartość kieszeni. Dość mam tej ściemy. Nawijacze o prawdzie za pieniądze nakręceni. Co jesteście podkręceni? Może pięści skrzyżujemy. Propozycji sporo. Nie narzekam na problemy. Swoje recepty mamy i rozwiązania. Słuchasz pejsykiego syki drania. Ha! Do samego rana. Już mówiłem, to nie do skopiowania. Ja jestem w nie ukrywam swych ambicji, stu takich samych jak ja, tylko jeden jak unikat. Festrapy, sykiego nie pytaj, dlaczego nie znikam? Odpoczywałem na boku, na oku każdy rym ważny, doceniony bit dobry kręci lepiej niż chińszczyzna. O tym wie tylko mój ziomek, przydomek, no to co, że jest nowy, metamorfoza jak akt dawno spełniony, znasz bajkę o wężu, no to syki, wciąż zadowolony.